Zacznę może od takiego krótkiego wprowadzenia dla wszystkich tych, którzy przespali ostatnie kilka lat. Otóż w 2010 roku, głównie za sprawą Sylwestra Stallone, spełnił się najbardziej mokry spośród wszystkich mokrych snów fanów kina kopanego i no ogólnie szeroko pojętego kina akcji. W jednym filmie, na jednym ekranie, tuż obok siebie, stanęli Schwarzenegger, Willis, Stateham, Lee, Gorg, Landgen, Austin, Couche, Cruz, Roberts i Sly. Wszyscy obok siebie w sensie zjeściu. They are the world's greatest mercenaries. The only life they've ever known is war. The only loyalty they've ever had is to each other. Oh, is... Light. Exactly. We'll Chodzi oczywiście o niezniszczalnych The Expendables. Fabuła prezentuje się następująco. Mamy do czynienia z grupą najemników, którzy podejmują się różnych zadań. W czasie jednej z misji, jeden z nich, Landgen, troszkę przesadził z prochami, naćpał się, odwalił kilka numerów, które sprawiły, że sprawy potoczyły się nie do końca tak jak miały się potoczyć i został wywalony z drużyny. Reszta ekipy powraca do bazy, podejmuje się kolejnej misji. Tym razem padło na zajęcie się pewnym dyktatorem na jednej z wysp w Zatosem Meksykańskiej. Trzeba go po prostu obalić. Słową drogą w tej roli znany nam Batista z Dexter'a. Misja wydaje się być w porządku, ale chodzi o grobą kasę, więc trzeba się przygotować. Stateham i Stallone wyruszają na wyspę, by zrobić rozpoznanie. Na miejscu okazuje się, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, we wszystko zamieszane jest z CIA, więc nasi najemnicy chcą odpuścić, bo jednak mają za dużo do stracenia a sprawa jest niepewna. Jednak w wyniku pewnych wydarzeń, pomimo wszystko, podejmują się wyzwania, jadą na wyspę i, jak możemy się spodziewać, dochodzi do przeogromnej duchy. Jak być może zauważyliście, starałem się pomimo wszystko unikać większych spoilerów, a to dlatego, że chociaż mamy do czynienia z filmem akcji, to fabuła jest dość skomplikowana i całkiem sprytnie przemyślana. Wiadomo, tak naprawdę jest tylko pretekstem do pokazania różnych scen, właśnie walki, eksplozji i tak dalej, ale pomimo wszystko, jak na film akcji, moim zdaniem jest naprawdę ciekawa, do tego oprócz głównego wątku pojawiają się motywy, które jak jeszcze wzbogacają całość i do tego dochodzą jeszcze komentarze, a właściwie meta komentarze. Bohaterowie wygłaszają różne autorefleksje lub po prostu dogryzają sobie, przy czym co ważne nie tylko na płaszczyźnie filmu jako konkretni najemnicy, ale także jako aktorzy wcielający się w te rolę. I tak na przykład Slaj dogryza Schwarzeneggerowi, komentując to, że rozpoczął polityczną karierę. Jet Lee często słyszy komentarze odnośnie swojego wzrostu. Zresztą sam podkreśla to, że jest mały. A w jednej ze scen Stateham mówi wprost do Slaja: Nie jesteś już taki szybki jak kiedyś. A Stayman odpowiada: Zaczyna to do mnie docierać. Great, the the they got a small army. What do we got? I takie właśnie drobne smaczki dodają jeszcze więcej uroku całej produkcji i dla każdego fana tego kina gatunkowego jest to coś naprawdę wow do tego humor miesza się tutaj z powagą Stallone pozwolił sobie na takie bardziej poważne komentarze wiadomo to nie jest film, który ma zmuszać do refleksji ale moim zdaniem miło, że Zajęto się także takimi kwestiami jak, nie wiem, życie prywatne byłego najemnika, żołnierza, kwestia budowania braterskich więzi czy związku, kwestia działania dla pieniędzy, kontra działania dla jakiejś idei. Takie rzeczy pomimo wszystko pasują do kina akcji, wzbogacają jeszcze bardziej ten film. No ale też nie oszukujmy się. Nie dlatego większość osób poszła do kina, kupiła DVD i tak dalej. Przede wszystkim chodziło o akcję. jest, w dużych ilościach, czasem wylewa się z ekranu, Ale nie przegalopowano, o co w gruncie rzeczy łatwo w takim filmie. Akcje są przemyślane i umiejętnie dawkowane. Co mam na myśli? Po pierwsze, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj wszystko. Od walki na pięści, jakieś kopniaki, na noże, poprzez mniejsze pistolety, karabinki, coraz większy kaliber, coraz większy kaliber, coraz większy kaliber, aż po spluwy, które jednym strzałem odrywają głowę przeciwnika czy jakąś inną kończynę. Do tego dochodzą granaty, bazuka, materiały wybuchowe. Mamy pościg samochodowy, Mamy akcję z samolotem, podpalenie molo, ostrzeliwanie z tego samolotu, wysadzenie wielkiego pałacu. Dzieje się strasznie dużo, ale sceny nie są też przypadkowe. Nie chodzi po prostu o to, by się działo, ale też o to, jak się dzieje. Sceny są dobrze rozpisane, wyreżyserowane i zrealizowane. I kolejny przykład... Gdy Straitham wpada gdzieś z karabinem, to nie jest tak, że po prostu biegnie i wystrzeliwuje tysiące żołnierzy. Nie, załatwia jakąś grupkę z serii z karabinka, nagle kończy mu się amunicja, musi odrzucić ten karabin, już ci przeciwnicy biegną na niego, on wtedy załatwia tam jednego czy dwóch nożem, w tym samym momencie wyciąga pistolet z kabury i załatwia kolejnych i właśnie tak wygląda prawie każda scena do tego bohaterowie się zmieniają każdy jest inny ma inną taktykę inną swoją główną broń efekt końcowy jest bardzo przyjemny film oczywiście ma także pewne wady ale nie widać ich na pierwszy rzut oka przykładowo efekty specjalne w dużej części zrealizowane są naprawdę świetnie jedynie w scenach z samolotem przy, ja wiem drugim, trzecim, czwartym sensie rzucił mi się w oczy greenskin. I pewna sztuczność, jeżeli chodzi o różnicę między tłem a pierwszym planem, ale no to nie przeszkadza w oglądaniu, tak? Tak samo ta fabuła, no pomimo wszystko jest trochę pretekstowa, zwłaszcza w końcówce, kiedy to nie rozumiem, dlaczego pewna pani, którą pewien pan ciągnie za sobą siłą, dlaczego ta pani nie próbuje mu się wyrwać jakoś uciec, nie krzyczy, ogólnie nie stawia oporu i zresztą trochę dziwne jest też to, że ten pan ją ciągnie za sobą, bo na logikę powinien ją zostawić i po prostu ratować własny tyłek, ale. Ale to też, e, dopiero przy którym stanie się, zapytałem się moment, ale dlaczego tak się dzieje? Podsumowując, prawie wszystko na plus. tak. Film polecam z całego serca. Jeżeli ktoś nie ma awersji na kino kopana, na kino akcji, na wybuchy, eksplozje, to na pewno mu się spodoba. Tak samo jeżeli ktoś jest fanem któregokolwiek z wymienionych wcześniej aktorów, no to nie ma co czekać, trzeba oglądać, a nawet jeżeli ktoś oglądał, to warto powtórzyć. Przy czym też bez przesady, Raz na to, powroku na rok wystarczy. Zwłaszcza, że jeżeli będzie wam mało, to zawsze możecie sobie przypomnieć także sequel. Yeah, yeah. Niezniszczalni 2 trafili do kin w 2012 roku. Slaj odstąpił wówczas stołek reżysera Simonowi Westowi, a sam skupił się na tworzeniu scenariusza i grze aktorskiej. Simon West to facet odpowiedzialny m.in. za koner, lot skazańców i za nowego mechanika. Więc doświadczenie w tworzeniu kina ma. wykorzystał to doświadczenie i do tego także typowy przepis na sequel, czyli więcej, szybciej, lepiej. I tak powstali Niezniszczalni 2. Czy się udało? O tym za chwilkę. Niezniszczalni 2 kontynuują fabułę jedynki i to niemalże dosłownie. Poza tą starą ekipą na ekranie pojawiają się dodatkowo Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme i Liam Hemsworth. Fabuła jest bardzo pretekstowa, naprawdę strasznie pretekstowa. Tym razem sporo scen służy jedynie za tło dla walki, strzelania, eksplozji. Tak naprawdę całość jest trochę bzdurna i kilka scen nie ma większego sensu. I pozornie sprawia to wszystko, że dwójka jest gorsza od jedynki. Ale kurczę... Ogląda się ją naprawdę tak przyjemnie, z taką przyjemnością, że no aż ciężko to ogarnąć rozumiem. Sam nie do końca to rozumiem, ale... ale no coś w tym jest takiego magicznego, ten czar właśnie starych filmów akcji i to właśnie przeniesionych na ten nowy współczesny grunt. Już pierwsza sekwencja filmu oferuje nam walkę wręcz strzelanie rakiety, motorówki, samolot samoloty opancerzone, opancerzony, walkę przy pomocy jakiś patelni, rondelków, rozwalenie wieży ciśnień i wysadzenie helikoptera przy pomocy motocykla. No, przepraszam, ale spróbujcie to przebić. Chyba się nie da, zwłaszcza, że tutaj wszystko tak pasuje do siebie, jest tak dopracowane. Twórcy nadal dbają o to, by każda scena była wyreżyserowana w szczegółach, ale to nie wypada sztucznie. Nie widać tego, że to wszystko jest tak zagrane, to wypada w miarę naturalnie, ale jest pełne takich detali i tę dbałość o detale widać także w innych scenach, nawet głupie napisy na samochodach, z których korzystają bohaterowie w tej pierwszej sekwencji. Gdy widzę Landgena wysadzającego ścianę swoim wozem i ten napis na jego taranie, knock knock, puk puk, <grych> mała rzecz, a strasznie cieszy. I tutaj tego jest cała masa. Do tego w sequelu nie brakuje metakomentarzy i autoironii. Czasem bardziej cierpkiej, czasem strasznie zabawnej, kilka takich przykładów. Landgren zostaje porównany do Frankenstein. Ten taki konflikt między Schwarzeneggerem a Stallone zostaje porównany do flirtu. Słyszymy ironiczne komentarze odnośnie tak znanych cytatów jak. I'll be back. I'll be back. She'll be back. I'm back. Albo. -y -y, motherfucker. Gdy później na scenę wkracza Chuck Norris, z głośników nagle leci Ennio Morricone. Chwilę później Chuck opowiadał dowci o kobrze. i jest to żart z cyklu dowcipy z Nordisa. I heard To jest niesamowite. Do tego Van Damme, który jest prawdziwym badassem, tak naigrywa się jak gdyby z filmów, w których sam brał udział i do tych sekwencji finałowych, gdzie w końcowej scenie, jak wiecie, zawsze dobry i zły muszą dać sobie po 10, nie wiem, 100, tysiąc razy w twarz i dopiero po tym wszystkim jeden z nich wykańcza drugiego takim mega finiszerem. Tutaj mamy to samo i to tak przerysowane, że powinno kuć w oczy, a w pozorom jest wręcz przeciwnie. Człowiek się cieszy, bawi się tym filmem. I w końcówce wprawdzie pada taki tekst, no pół żartem, pół serio, że Willis, Stallone, Schwarzenegger i po części także reszta ekipy już powoli nadają się tylko do muzeum, ale jednak wydźwięk filmu jest zupełnie inny. Mottem staje się cytat użyty w zupełnie innym kontekście, a mianowicie kwestia, klasyka rządzi. I'm I taka jest prawda, klasyka rządzi. Przynajmniej w moim odczuciu, może i nie znam się jakoś szczególnie na kinie akcji ostatnich lat, zwłaszcza na tym odłamie kina kopanego, ale jednak widziałem te kilkanaście filmów z tego gatunku i no to chyba już nie jest to samo. Tak naprawdę prawie w ogóle nie kręci się nawet takich filmów, a trochę szkoda, zwłaszcza z perspektywy kogoś, kto jednak po części wychował się na tym właśnie kinie gatunkowym. I dlatego dla mnie spotkanie z niestzczalnymi było bardzo przyjemną przygodą. I polecam ją wszystkim, którzy obejrzeli w swoim życiu chociażby kilka filmów właśnie z tego konkretnego gatunku, i którym te filmy się podobały. I tym osobom polecam także wybrać się do kina już niedługo. Nie w ten, a w kolejny piątek 15 sierpnia, bo wtedy właśnie odbędzie się premiera Niezniszczalnych 3. Minęły kolejne dwa lata, do kin wchodzi trzecia część. Do stałej ekipy dołączają takie nazwiska jak Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson czy Harrison Ford. No nie oszukujmy się, będzie się działo. Jeżeli panowie włożą w ten film tyle serca, dystansu do siebie, i dbałości o szczegóły, co w poprzednich produkcjach, to niezniszczalni trzy na pewno odniosą sukces i będą świetną rozrywką. I na to właśnie liczę. To tyle ode mnie na dziś. Żegnam się z Wami, ale nie martwcie się. Jeszcze tu wrócę. Can you take me home?